Dobrze, skupmy się chwilę na przesłaniu. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Przeczytajmy tekst z Ewangelii Jana, Jan rozdział 10, rozdział 10, wiersze 22 do 28. Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Była zima.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 Owce moje, głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot i nie giną na wieki. I nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ewangelista Jan rozpoczyna od podania zarówno daty, jak i miejsca tej dyskusji. Odbywała się ona w czasie uroczystości poświęcenia świątyni. Było to najpóźniej ustanowione ze wszystkich świąt żydowskich. Czasami nazywano je świę świętem świateł, po hebrajsku chanuką. przypadała ona 25. dnia żydowskiego miesiąca Kislew, który odpowiada naszemu grudniowi. Pierwsze to święto, czy pierwsze wydarzenie, które później zaczęto świętować, miało miejsce według naszego kalendarza dokładnie 25. grudnia sto kilkadziesiąt lat przed narodzeniem Chrystusa. To święto wzięło swój początek w wielkich czasach bohaterstwa historii narodu żydowskiego. Był pewien władca, Syrii zwany Antiochem Epifanesem, który panował od 175 do 164 roku przed Chrystusem. Był on miłośnikiem wszystkiego, co heleńskie, greckie, greckie sztuki, filozofii, religii, obyczajów. Postanowił całkowicie usunąć religię żydowską, która stała w opozycji do tego, co on preferował. Postanowił raz na zawsze zlikwidować Ślady kultury i historii żydowskiej. Początkowo próbował uczynić to drogą pokojową. Wobec narastającego oporu ludności żydowskiej zdecydował się na rozwiązania siłowe. W roku 170 Antioch zaatakował Jerozolimę. Mówi się, że zginęło wtedy 80 tysięcy Żydów, a drugie tyle sprzedano do niewoli. Złupiono skarby świątyni ukredziono 1800 talentów złota, co na dzisiaj trudno przeliczyć, ale jest to kolosalna kwota, olbrzymiej wartości. Za posiadanie egzemplarza Pisma Świętego, prawa mojżeszowego, groziła kara śmierci, również za obrzezanie dziecka, tak jak nakazał Mojżesz w ósmym dniu. I te matki, które zdecydowały się, aby obrzezać ich, swoich chłopców, były krzyżowane z powieszonymi na piersiach nowonarodzonymi dziećmi. Pomieszczenia świątynne zamieniono w przybytki rozpusty. I w końcu, żeby dopełnić tego zła, Antioch w samym środku świątyni postawił posąg Zeusa i złożył na ołtarzu ofiarę ze świni, co dla wszystkich Żydów było już tak rażącym przekroczeniem wszelkich granic, że nie wytrzymali. I wtedy rozpoczęła się epopeja powstania Machabeuszy. Był rok 164 i wtedy ku zdumieniu wszystkich powstańcy żydowscy zwyciężyli. Przegnali Antiocha Epifanesa i jego wojska i odzyskali niepodległość, zanim przyszli później Rzymianie. W tym roku oczyszczono świątynię, przywrócono je prawdziwą funkcję. Przebudowano ołtarz i na nowo umieszczono świątynne sprzęty i szaty kapłańskie. I aby opamiętnić dzień oczyszczenia, w świątyni ustanowiono właśnie to święto, święto świateł Chanukę. W tych dniach zapalano w świątyni wielkie światła. Również w każdym żydowskim domu zapalano takie światła. i Według tradycji było to osiem lamp. Skąd się to wzięło? Światła te miały dwa znaczenia. Po pierwsze, było wspomnieniem, że światło wolności zaświeciło Izraelowi w czasie pierwszego święta oczyszczenia świątyni. Właśnie wtedy, kiedy... Świątynię odzyskano. Po drugie wskazywały one na bardzo starą historię. Mówiono, że kiedy żydowscy powstańcy weszli do świątyni, znaleziono menorę, siedmioramienny świecznik. Ale niestety była tylko jedna bańka zapieczętowanej oliwy z pieczęcią kapłana, którą wolno było użyć do zapalenia światła w tym świeczniku. I tradycja, i podanie mówi, że Stał się cud, że ta jedna bańka oliwy wystarczyła na osiem kolejnych dni, dlatego że proces wyprodukowania oliwy, która nadawałaby się do użycia w świątynnym świeczniku, trwał właśnie osiem dni. A więc 8 dni trzeba było, aby spreparować we właściwy przepisami w określony sposób, aby można było tę oliwę użyć. Tymczasem świecznik świecił na tej jednej bańce oliwy przez osiem dni. Na pamiątkę tego wydarzenia do dzisiaj w tradycyjnych żydowskich domach przed świętem Hanuki zapala się codziennie jedno światło, jedno więcej. I świecznik hanukowy nie ma siedmiu ramion, ale w sumie dziewięć. Osiem plus jeden, który jest nazwany szabesem, sługą, od niego się zapala pozostałe. I nie bez znaczenia jest ten fakt, że właśnie w okresie tego święta Jezus powiedział, ja jestem światłością świata. Kiedy zapalano wielkie światła na pamiątkę swobody pierwszego nabożeństwa do Boga, Jezus powiedział, to ja jestem światłością świata, tylko ja mogę zapalić, zapalić w człowieku światło wiedzy i obecności Boga. To była niezwykła historia. Jan podaje również miejsce, w którym odbywała się ta dyskusja. Był to dziedziniec w świątyni nazywany dziedzińcem Pogan, w którym zawarty był przysionek Salomona. Były to miejsce wydzielone wspaniałymi kolumnami, wysokimi na 14 metrów, przesklepione dachem. Gromadziły się tam tłumy różnych nauczycieli i ich uczniów. I właśnie w takim gronie Jezus powiedział o tym, że On jest tą prawdziwą światłością. Dla ówczesnych słuchaczy i uczestników tego spotkania, tych rozmów było to bardzo czytelne. Oto jest święto odnowienia świątyni, święto światła. I nagle ten rabi, ten z Galilei, ten Jeszua, mówi coś, czego jeszcze nigdy żaden rabi nie odważył się powiedzieć. I Izajosz, prorok, mówił o świetle, które miało przyjść. Wszyscy inni prorocy o tym mówili, nauczyciele o tym mówili, a to nagle ten rabi mówi, że to on jest tą światłością. I możesz zrobić dwie rzeczy, tak jak i wtedy robiono. Albo to światło zaświeci tobie i oświetli twoje życie i poprowadzi cię do życia wiecznego. Albo możesz powiedzieć, nie, nie, to są zbyt trudne, wymagające słowa, ja w to nie wierzę. I pozostaniesz w ciemności. Wybór należy do każdego z nas. Ale każdy, kto doświadczy światłości Chrystusa, wie, o czym mówię. I życzę nam wszystkim, aby nie tylko w te święta, nie, nie, ale aby każdego dnia, do końca naszych dni, to światło świeciło nam mocno w naszych domach, w naszych rodzinach. I tak jak w rodzinach żydowskich symbolicznie zapala się w oknach te światła, tak aby one świeciły do wewnątrz i na zewnątrz. Wiecie, to jest bardzo ważne. Do wewnątrz i na zewnątrz. Tak niech światło Chrystusa świeci każdego dnia nam do wewnątrz, a innym na zewnątrz. On jest prawdziwą światłością. Mogę powiedzieć jedno, tak jak uzdrowiony przez niego kiedyś człowiek przy sadzawce Betesda. Byłem ślepy, a teraz widzę. Byłem ślepy. Ja, Jacek Zatyka. Byłem ślepy, ale teraz widzę. Dlatego, że jego światło zaświeciło w moim życiu. I chcę w tej światłości pozostać. Jeszcze jedna dobra nowina dla dzisiaj. Zbierzemy kolektę. Hallelujah. Pozostajemy w ewangeliana. To jest ciąg dalszy przesłania, więc jeszcze słuchajmy. Sięgając po to, co przygotowaliśmy na dzisiaj, aby złożyć w darze Panu Bogu poprzez Jego Kościół. Ewangelia Jana rozdział 8, 8, 12. Macie ten tekst, a jak nie, to słuchajcie. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło żywota. I dwudziesty werset. Te słowa wypowiedział, gdy nauczał przy skarbcu świątyni. A nikt go nie pojmał, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. To było ciekawe. Jezus przebywał w bardzo ciekawym miejscu, przy skarbcu świątyni. Przeczytam wam z pewnego komentarza, jak to wyglądało. Warto czytać różne źródła. One wzbogacają nasze zrozumienie tamtych wydarzeń. Scena tej rozmowy Jezusa z władzami żydowskimi, czyli to, co teraz czytaliśmy, Rozgrywała się blisko skarbca świątyni położonego w dziedzińcu kobiet. Kobiety mają wpływ na to, jak wydawane są nasze pieniądze. Mają, miały przemożny wpływ. Myślę, że rabini to dobrze rozumieli. Kiedy idziemy na grube zakupy, wiemy, kto ma ostateczną przeważnie decyzję. Dziedziniec kobiet. Pierwszym był dziedziniec Pogan, a następnym dziedziniec kobiet. Zwany tak dlatego, że dalej wolno było kobietom wchodzić tylko wówczas, gdy rzeczywiście przynosiły ofiarę, która miała być złożona w dziedzińcu kapłanów na stojącym tam ołtarzu. Witamy w dziedzińcu kobiet, Pogan i w ogóle wszystko razem mamy tu w jednym miejscu, żadnej segregacji. Wspaniały czas, wspaniałe miejsce. Wokół dziedzińca kobiet biegła kolumnada wzdłuż muru podtrzymująca zadaszenie, pod którym rozmieszczono trzynaście skarbon. 13 skarbon. Wyobrażacie sobie 13 koszyków i tak, włodził 13 razy. Musiałby zacząć o dziesiątej, do dwunastej by zdążył. Co parę minut. Do których ludzie wrzucali swoje ofiary. Nazywano je trąbami, gdyż miały kształt trąb zwężonych od góry, gdzie wrzucano pieniądze, a rozszerzających się u dołów pojemniki pieniędzy. Każda z trzynastu skarbon miała swoje przeznaczenie. Do pierwszych dwóch wrzucano półsyklówki które każdy Izraelita zobowiązany był zapłacić na utrzymanie świątyni. Do trzeciej i czwartej wrzucano pieniądze za dwa gołąbki, które kobieta musiała ofiarować za swoje oczyszczenie po urodzeniu dziecka. Do piątej wrzucano pieniądze na nabycie drewna do podtrzymania ognia na ołtarzu. Do szóstej na koszty zakupu kadzidła spalanego w czasie nabożeństw w świątyni. Do siódmej datki na utrzymanie złotych naczyń używanych w czasie nabożeństwa. Bywało tak, że jakiś człowiek lub rodzina odłożyli jakąś sumę na złożenie ofiary za lub dziękczynnej, ale po złożeniu ofiary okazało się, że jakaś część przeznaczona na ten cel pieniędzy została. Wówczas wrzucano je do jednej z pozostałych sześciu skarbon. Wrzucano do nich również wszelkie nadzwyczajne ofiary. Skarbiec świątyny musiał więc być bardzo ruchliwym miejscem, przez które przewijał się nieustanny sznur uczestników nabożeństw. Z tego powodu był idealnym miejscem dla zgromadzenia słuchaczy i nauczania ich. Ja bym powiedział, że można to porównać do takiego miejsca przy kasach w hipermarkecie. 13 czynnych kas. i Przy każdej kolejka i nagle ktoś staje, tak żeby go wszyscy przy tych kasach słyszeli i mówi, ja jestem światłością świata. Wszystkie oczy patrzą na niego. Ten tłum ludzi patrzy na niego. Dzisiaj mamy jedną skarbonę, do której te wszystkie cele, intencje trafiają cele wyrażone w pieniądzu. Niech nam Bóg błogosławi. Co zaśpiewamy w czasie zbierania datków? Przybierzeli do Betlejem. Myślałem, że coś o darach królowie kosztownych. Po tej pieśni, po zebraniu kolekty. będą jeszcze ogłoszenia.